Taniej, tylko 5,90 za kg. Cena z przed pierwszego zastosowania obniżki 9,40. Promocja do 28 kwietnia. Oszą, co zaplanuje, tu kupuje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio Wtorek, 28 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis trójki. Pięć lat w skrajnych warunkach. Andrzej Poczobut na wolności nie wierzył, że wychodzi z białoruskiego więzienia. Europarlament liczy na to, że Andrzej Poczobut sam odbierze prestiżową nagrodę Sacharowa. Walka z przemocą domową. O niej podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych rozmawiać ma brytyjska królowa. 1860 dni Tyle spędził w więzieniu na Białorusi Dziennikarz i polski działacz Andrzej Poczobut Dziś wyszedł na wolność Tuż po uwolnieniu rozmawiał z nim Wicenaczelny Gazety Wyborczej Roman Imielski Jak mówił w Pulsie Trójki Andrzej Poczobut do końca nie wierzył, że wychodzi na wolność On mówi, że w nocy przyszli do niego Funkcjonariusze więzieni i Powiedzieli, żeby się zbierał A on mówi, że no, on nie chce się nigdzie zbierać Bo Andrzej był przekonany, że chcą go przerzucić Do kolejnej kolonii karnej Albo jakiegoś więzienia i on mówi, odmawia. I on mówi, ale nie, nie, to nie o to chodzi. Będzie pan jechał na granicę. Jaką granicę? No z Polską. Nie, nie, to ja w to nie wierzę. Dopiero kiedy połączono go w noc z polskimi e, dyplomatami z Mińska i kiedy, którzy mu powiedzieli, że tak, panie Andrzeju, będzie pan wymieniony, on dopiero w to uwierzy. Andrzej Poczobut spędził pięć lat w skrajnie trudnych warunkach, mówi był ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka. Cieszymy się, że żyje, podkreślał w pulsie trójki. Bo niestety w ciągu tych pięciu lat co najmniej dziewięć więźniów politycznych zostało zamordowanych w więzieniach. Łukaszenki przychodzą przez um, ogromne tortury i już... Czytamy pierwsze wypowiedzi. Andrzej Poczobut, że też siedział w Szyzo. Jest w izolacji w izolatce, taki bardzo ciężko na deskach, gdzie jest bardzo zimno, nie dają ubrania, nic, tak człowiek tam ledwie żyje, prawda? Andrzej poczobut w Warszawie w pierwszej kolejności ma przejść badania lekarskie. Zapowiedział już, że chce wrócić na Białoruś. Trwają starania, by przyjechał do Brukseli lub Strasburga do europarlamentu i osobiście odebrał nagrodę Sacharowa, przyznaną mu za walkę o wolności i demokrację. Zapowiedział to Andrzej Halic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 Mówił Andrzej Halicki. Nie ukrywamy wielkiej radości i satysfakcji, bo przez wiele miesięcy, lat właściwie, upominaliśmy się o Andrzeja Poczobuta. Ważne było przyznanie Nagrody Sacharowa, dodał Adam Bielan. Znacząco wpłynęło na, na pozytywny efekt. Andrzej Poczobut został laureatem Nagrody Sacharowa w październiku. W grudniu na uroczystości była córka. Teraz trwają starania, by osobiście w Europarlamencie odebrał tę nagrodę. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Kierowca podejrzana na spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Nitewka, opuścił tymczasowy areszt. Mężczyzna wpłacił porączenie majątkowe w wysokości 40 tysięcy złotych i wyszedł na wolność. Śledczy wczoraj złożyli zażalenie na warunkowe aresztowanie 57-latka. Prokuratura nadal oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia sądu odwoławczego. Jeśli sąd ten uwzględni zażalenie wniesione przez oskarżyciela publicznego, orzeknie o bezwarunkowym areszcie wobec podejrzanego i nakaże jego ponowne zatrzymanie. Mówi rzecznik Sosnowicki prokuraturę Bartosz Kilian. 57-latek został na razie objęty policyjnym dozorem, ma także zakaz opuszczania kraju. Brytyjska królowa Kamila w Stanach Zjednoczonych nie ogranicza się do towarzyszenia królowi Karolowi III podczas oficjalnych uroczystości. Obok dyplomatycznych spotkań ma też własny program. Obejmuje rozmowy z organizacjami społecznymi, wizyty w szkołach czy wydarzenia kulturalne. Najważniejszym punktem agendy królowej jest walka z przemocą domową. Kamila spotka się z amerykańskimi ekspertami, prawnikami i wolontariuszami. Aby ocenić doświadczenia komentatorzy podkreślają, że Kamila od lat działa w tej sprawie, a wizyta w USA ma przenieść ten temat na szersze międzynarodowy poziom. Niezwykle ciekawie zapowiada się wizyta w Nowym Jorku. W tamtejszej bibliotece publicznej królowa przekaże brakujący element słynnej kolekcji pluszaków Christophera Robina w figurkę maleństwa. Oryginalna maskotka zaginęła niemal 100 lat temu, a jej nowa wersja ma symbolicznie skompletować zbiór na stulecie wydania Kubusia Puchatka. Cała podróż pokazuje nowe oblicze królowej, która konsekwentnie buduje wizerunek monarchini zaangażowanej, wykorzystując swoją pozycję do nagłaśniania realnych i ważnych problemów społecznych. Zdaniem Komentatorów tak intensywna aktywność ukazuje Kamilę jako postać samodzielną i wyrazistą, co ostatecznie kładzie kres opiniom o jej rzekomej bezbarwności. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Noc z przymrozkami w całym kraju. Najzimniej ma być na Suwelszczyźnie, minus 3 stopnie, a przy gruncie nawet minus 8. Jutro przeważnie pochmurno, ale będą też chwile ze słońcem na termometrach maksymalnie od 8, od 8 do 14 stopni. Autopromocja. Ledwie trójkowy ekspres wyruszył pierwszego dnia wiosny w Dziewiczy Rejs trzeciego sezonu, a za oknem już prawie maj. Czas nie czeka na nikogo.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 Witamy serdecznie Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Mrożewski do 21 w programie trzecim. Come on, kids! Dalej dzieciaki, witam wszystkie dzieciaki i wszystkich dorosłych raz jeszcze w dzisiejszych zwrotkach i refrenach. Mam nadzieję, że po tej, po tym zderzeniu ze ścianą gitarowego hałasu w wykonaniu grupy The Blue Radleys wszyscy jesteśmy już rozgrzani i gotowi na kolejne, no prawie dwie godziny zwrotek i refrenów i piosenek bo piosenki są w tej audycji zdecydowanie najważniejsze a to co nam gra już teraz to zapowiedź Kolejnego punktu programu, bo to Johnny Marr, jeden z headlinerów tegorocznego off festiwalu już za 4,5 minuty w naszym studiu, Artur Rojek z kolejną porcją informacji na temat katowickiej imprezy. Tymczasem Newtown Velocity Johnny Marr. Mar, czyli jedna z gwiazd tegorocznego w festiwalu Newtown Velocity grał na swojej płycie z roku 2013. I ta salowa kariera Johnnego Mara to może nie jest obiekt najbardziej zagorzałego zainteresowania fanów takiej muzyki, ale jeżeli są jakieś mini klasyki w jego twórczości salowej, to myślę, że ten utwór właśnie do nich się zalicza. A skoro już o off festiwalu rzekłem, to na 17 minut po 19:00 Witam w studiu zapowiadanego gościa, chociaż nie wiem, czy to właściwie jest jeszcze gość, bo tutaj w co drugi zwrotkach i refrenach się widzimy i bardzo się z tego powodu cieszę. Artur Rojek. Czyli powinien prze, przejść na pensję. <grystanie> <grystanie> na honorarium, tak, tak, tak. Ale to, to, to porozmawiamy o tym poza anteną z, z, z dyrekcją. Dobry, wie, dobry wieczór w ogóle, bo się tak niegrzecznie odezwałem bez przywitania się. Dyrektor artystyczny of festiwalu, jak co drugi wtorek, dzisiaj z kolejną porcją e, informacji na temat tego, co się będzie działo między 7 a 9 sierpnia w, katolick w katolickiej katowickiej <laughs> a w katolickiej zapewne również, dla trzech e, stawów. E, co tam dzisiaj, Panie Dyrektorze, Pan dla nas ma? E Trochę się pospieszyłem dwa tygodnie temu twierdząc, że zamykamy. To znaczy zamykamy. Z jednej strony miałem rację, bo zamyknęliśmy tą taką główną część artystów, którzy występują na tych czterech scenach, które są obecne od, w zasadzie od pierwszej edycji festiwalu. Natomiast pozostają jeszcze równie ważni artyści, którzy występują na tych scenach, które się pojawiły w ostatnich latach na OFF Festiwalu. Jedną z takich e, scen jest scena e, Open Stage Blika, e, na której m, każdego roku prezentujemy e, wyselekcjonowanych przez nas m, bardzo ciekawych, młodych, polskich artystów. E, no i z tym dzisiaj przychodzę. Czyli będzie duża porcja rzeczy, których część słuchaczy może na przykład jeszcze nie znać, a dzięki of festivalowi może zaznajomić się z, z tym, co na polskiej scenie teraz się ciekawego dzieje. Jak mnie interesuje, jak ta, jak ta selekcja przebiega, bo na pewno chętnych, żeby wystąpić jest, jest multum. Wiesz, no, generalnie odbywa się to z, z, za pomocą użycia kilku par us, uszu, E, Najlepsza metoda. Które, które wrzucają po kolei do, e, do jednego miejsca swoje pomysły. E, no i potem na tej podstawie e, dokonuje się ta ostatnia selekcja, e, która odzwierciedla line-up każdej, każdej edycji później. E, więc to, to wygląda bardzo standardowo w naszym wypadku w Pracują przy tym osoby, osoby bardzo kompetentne, którym nie trzeba za bardzo wskazywać kierunków, bo znają festiwal od, od dawna, albo są w nim od początku. No i tyle. Czyli potwierdza się taka staromodna metoda, że żeby robić dobry festiwal, to trzeba niestety słuchać trochę muzyki. Trzeba się, tak, tak, trzeba się znać. Jak to mówił, <klimy> em, nie wiem, czy to akurat pasuje do tego, ale też chyba pasuje do tego trochę. Lorit mówił coś takiego, żeby być świetnym, trzeba być konkretnym. Więc no, teraz zawsze staraliśmy się być konkretni w tej selekcji. Ja też starałem się przez wiele lat być konkretny w ilości. W, rekordowym, w rekordowych latach było to 110 koncertów przez 3 dni. I jest niewiele mniej, natomiast podejście do selekcji nie zmieniło się od pierwszej edycji. Zawsze jest to jedno z, najważ, jedno z najważniejszych zadań przy budowie festiwalu. Oczywiście potem dochodzi skomplikowana produkcja i, i wiele różnych innych bardzo ważnych rzeczy. Natomiast wszystko, wszystko się zaczyna od, od line-upu, a Aha. reszta pojawia się później. No dobrze, to myślę, że w takim razie zamieniamy się w słuch, kogo będzie mieli szansę odkryć na, na tej dodatkowej scenie o festiwalu w tym roku. Podziel się proszę. Myślę, że jednych będziemy odkrywać, innych będziemy, czy znaczy inaczej, inaczej, jednych będziemy odkrywać od początku, innych będziemy odkrywać po raz kolejny, bo nie wszyscy z artystów, którzy pojawią się na scenie Blika, to są artyści debiutujący, ale artyści z młodego pokolenia, którzy funkcjonują, którzy... Um, u których w funkcjonowaniu jest jeszcze dużo przed. I na pewno mnie, takim artystą w tym zestawie jest Michał Anioł, którego, którego znamy z różnych kolaboracji i też ze swoich solowych piosenek. I, I też osobiście m, bardzo fajny człowiek, mieliśmy się okazję razem poznać i grać nawet w jednym klipie. Pozdrawiam Cię Michał, cieszę się bardzo, że e, zawitasz w tym roku na OFF Festiwal. Kolejna postać, m, też nie do końca m, tak kompletnie nieznana, bo jest to e, m, osoba, która na co dzień gra w, zespo w zespole Kapela Maliszów, e, nazywa się Zuzanna Malisz. E, m, i pojawi się na off-festiwalu y, jako solowa wykonawczyni Kolejni wykonawcy to mm, PGR, y, który y, ten w tym, że tak powiem, w skrócie zawiera różne y, rozwinięcia. Y, y, mam takiego kolegę, który znalazłby na pewno z 10 takich rozwinięć, ale ja mam tutaj dwa, dwa takie rozwinięcia, czyli Polska Grupa Rapowa albo Prawdziwe Głosy Rozsądku. Y, to kolejna formacja, która wystąpi na tej scenie. Dalej Kielichy, które łączą fascynację z zespołem Słon, z Anną von Hausenwolf, Hausenwolf czy, czy na przykład zespół Księżyc. Wszystkie te trzy, trzy projekty wystąpiły na, na festiwalu w poprzednich latach. Być może któryś z tych koncertów zainspirował ich do założenia zespołu, bo był taki zespół, pamiętam, który został założony. Tuż po koncercie Słąz na w festiwalu. E, dalej Jadwiga Zarzycka. E, to, to dla mnie osobiście nowa postać. E, z przyjemnością ją obejrzę na żywo i e, sprawdzę, jak mocno jej zainteresowania e, krakowskimi głównie artystami, bo e, Świetliki to jest jeden z jej ulubionych zespołów. E, jak wyjdzie to na żywo? Kolejna formacja e, to zespół Duszno. E, z Ukrainy, a, do, a, a konkretnie z Zaporoża, e, zawita do nas e, Plato, e, który e, powoli, tuż po wojnie, kiedy wszystko, że tak powiem, z jego planów nie do końca się zaczęło dobrze układać, e, powoli zaczyna z, zbierać zbierać wszystko do, do, w całości i na nowo y, prezentować piosenki i coraz lepiej mu to idzie, z czego się bardzo cieszę. No i na koniec y, y, y, dwa projekty, które na pewno będą y, potrzebowały jakby odkrycia od początku, czyli Clacknot i y, y, zespół o niezwykle uroczej nazwie Koty bez oczu, Psy bez nóg. A więc y, podsumowując, Michał Anioł Zuzanna Malisz, TGR, Kielichy, Jadwiga Zarzycka, Duszno, Plato, e, o, i te trz, dwa, dwa mi znikły. Nie wiem, jak to się stało, ale o wszystkich. Klejnot i, Klejnot i koty bez oczu, psy bez nóg. Bez nóg. E, tak. To wszystko. E, bardzo się cieszę. Powiedzmy może jeszcze odnośnie samej sceny, bo e, jeżeli dobrze kojarzę i podejrzewam, że tak będzie też w tym roku, to jest scena zlokalizowana całkiem niedaleko sceny głównej e, of, y, festiwalu. Mm -hmm. I to jest taka scena, która, którą się trochę jakby mija. Mm -hmm. I teraz ważne, żeby państwo, którzy na festiwalu będą tej sceny nie przegapili przechodząc, bo tam się będą działy bardzo ciekawe rzeczy. Wtedy się będą działy, kiedy na scenie głównej pewnie nie będzie nikt występował. Tutaj, tutaj, tą scenę jakby tej. Tutaj... I tej sceny trudno nie zauważyć, zresztą jak wszystkich innych scen na Owie, bo Owie jest dosyć kompaktowym festiwalem, odbywającym się w miejscu, w którym w zasadzie z, z, z środka całego eventu, jak spojrzysz w prawo, to widzisz sc scenę leśną, jak spojrzysz w lewo, widzisz scenę główną. Wszystko jest w zasięgu wzroku, więc tej sceny blika, która, która mieści się jakby po drodze z przejścia od sceny głównej w stronę sceny, e, sceny leśnej nie, nie da się ominąć, nie da się zauw nie zauważyć e, i jest bardzo ważną częścią cał całości festiwalu nie tylko ze względu na koncerty ale też ze, ze względu na całą ideę jaką, ja, jaka wiąże się z udziałem e, brandu Blika i współpracy z Ofem bo, bo to też firma, która jest z jednej strony zaangażowana w, w, w we współpracy z nami, ale z drugiej strony też bardzo mocno zaangażowana w, we współpracę z, fundac z fundacją zajmującą się osobami e, głuchoniemymi. Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie i za, te, za tę wizytę. E, paradoksalnie wybrałem dzisiaj do emisji nagranie zespołu, o którym powiedziałeś chyba najmniej, bo zespołu duszno-sugarizowego, e, ale to tym bardziej cieszę się, że będę mógł dodać coś do tej. E, bogatej prezentacji. Super. Ja się cieszę też. Mm, bardzo Ci dziękuję. Artur Rojek, dyrektor artystyczny w festiwalu. Z kolejną porcją wieści dziś był w naszym studiu. I cóż, do zobaczenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Oj duszno, duszno. Jeden z dziesiątki zespołów y, artystów, wykonawców ogłoszonych dzisiaj przez Artura Rojka y, na scenie Blika podczas y, OFF Festiwalu 2026. Papierki i okruszki, taki tytuł nosił ten niezwykle nastrojowy utwór i też bardzo wiernie idący w ślady estetyki shoegaze z płyty okruszki. Więc wszystko tutaj ma swój sens, wszystko tutaj ma swój porządek w muzyce i również w nazwach nadawanych przez formację duszno. O Festiwal i jak zwykle mamy karnety dla słuchaczy i słuchaczy. Słuchaczek trójki, słuchaczek zwrotek i refrenów i słuchaczy również. Zapraszam do pisania maili zwrotki małpapolskieradio.pl zwrotki małpapolskieradio i proszę w tytule wpisać tego z ogłoszonych dzisiaj wykonawców, na którego koncert najbardziej byście chcieli się wybrać. Tak sobie pomyślałem, że skoro jesteśmy już w tym gitarowo-sugejzowym klimacie, to do godziny 20.00, nie za bardzo widzę sens, żeby to zmieniać. To jest ostatnie kwietniowe wydanie zwrotek i refrenów i to będą dwa kwadransy szugazu, bo tyle nam zostało do, do końca tej pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania i to będzie Sugase z krwi i kości, taki oryginalny. Mam klasyczne płyty i nie zawaham się ich użyć. Jedna już za nami. Pierwsza debiutancka płyta grupy Ride Nowhere to był rok 1990. Trosze, troszkę żeśmy sobie z Arturem poza anteną o muzyce. Shugase, w tym o grupie Ride i o historii jej polskich występów bogatej, bo sięgającej od lat 90. po występy na off festiwalu w latach ostatnich nawet, troszkę żeśmy sobie o tym porozmawiali. Ja wspominałem ostatni koncert Ride na Ofie, jako jeden z moich ulubionych koncertów off festiwalowych ostatnich lat. Uważam, że to był koncert doskonały, ten, na którym właśnie wtedy zagrali ten album, płytę Nowhere Taste. Dzisiaj wybrałem takie melodyjne w wersji CD dodane dodatkowo nagranie z właśnie debiutanckiej płyty tego kwartetu z Oxfordu. A propos klasycznych płyt sztugejzowych. Lucky to druga płyta formacji Slow Dive. Troszkę młodsza niż debiutancki album Verve, bo to rok 1993. Zespół Slow Dive, który Popularnością i uznaniem w czasach no, tamtej właśnie swojej artystycznej świetności się nie cieszył specjalnie. Nie był to zespół poważany szczególnie przez dziennikarzy, którzy z jakiegoś powodu go po prostu nie znosili i tępili w recenzjach. Po latach okazało się, że kolejne pokolenie słuchaczy w muzyce Slowdive niezwykle takiej eterycznej, rozmarzonej, ale też bardzo misternie skomponowanej, skonstruowanej emocjonalnie Eee, no takiej istotnej eee, się po prostu zakochało i suwlaki wyrosło chyba na jeden z dwóch najbardziej kochanych, sugejzowych albumów obok płyty Loveless z grupy My Bloody Valentine 40 Days eee, to za nami Neil Holstead i grupa Slowdive właśnie a przed nami kolejne nagranie i tu znów będzie rok 1990 nie wiem czy można ten album nazwać klasycznym e, krążkiem szubejzowym, ale do tego nagrania ja wracam regularnie. Brzmi ono trochę tak, jakby ktoś trzy lata wcześniej wymyślił e, prototyp utworu Dreams grupy Cranberries, ale grupa nazywa się Pale Science. Sight of You, nagranie grupy Pale Saints, to z albumu Comfort of Madness, wydanego w roku 1990. Większość wykonawców sugeizowych, przynajmniej tych, którzy dzisiaj pojawiają się w audycji, to przedstawiciele wytwórni Creation, ale w przypadku części z nich, mniejszej, na przykład tej grupy Pale Saints, ale jeszcze jednego zespołu, który się pojawi za minut kilka. Mogła to również być wytwórnia 4AD, która także na przełomie lat 80. i 90. sporo takiego grania wydawała. No i jak słychać był w tym chyba po części też ten duch 4AD, ale też już zwiastun nowego brzmienia gitarowego kolejnej dekady. Wśród litanii szugejzowych klasyków nie może oczywiście zabraknąć My Blady Valentine. Wspomniałem o płycie Loveless, ale nie samym Loveless dyskografia tej irlandzkiej grupy żyje. Dziś zaglądam na epkę, epkę You Made Me Realize, a na samym jej końcu Drive It All Over Me. połączenie słodkich melodii świszczących, przesterowanych dźwięków. To był jeszcze czas, kiedy grupa My Bloody Valentine była brzmieniowo porównywana do takich wykonawców jak The Jesus and Mary Chain czy Dinosaur Junior, no ale już na, na swojej pierwszej płycie, a zwłaszcza na płycie Loveless wykrystalizowało się coś zupełnie innego, zupełnie kosmicznego i coś, co dla wszystkich pozostałych przedstawicieli sceny szugejzowej było takim niedoścignionym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o brzmienie. Nikt nie wiedział, w jaki sposób Kevin Shields osiągał te dźwięki, chociaż wszyscy próbowali to skopiować. Ale to jeszcze z roku 88. Bilinda Butcher zaśpiewała Drive It All Over Me z epki You Made Me Realize. Grupa My Bloody Valentine i raz jeszcze dziewczęcy wokal bardzo ujmujący i to będzie 4 D" i myślę, że to będzie słychać bo w wytwórni 4AD wydawała przecież grupa Cocto Twins. Lush. Takie nieparzyste metrum, w nieparzystym metrum zagrane. Nie jestem e, muzykologiem, ale tak to trochę brzmiało, a mimo tego miało urok e, po prostu ślicznej piosenki Deluxe, grupa Lush e, i kolejne kobiece głosy na scenie sugejzowej tamtych czasów Emma Anderson, e, która ten utwór skomponowała, jej koleżanka Miki, Bereni. To już prawie wszystko w pierwszej godzinie zwrotyki refrenów e, i zakończymy jeszcze jedną dawką. Jeśli nie szugejzu, to gitarowej psychodeli z tamtych czasów, w pięć lat przed Bitter Sweet Symphony, tak grał i śpiewał Zespół The Verve, Richard Ashcroft, Slide Away.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 Zapraszamy do reklamy. Nuda, czas na urodziny, a może trzeba przełamać lody. Planszówki od piatnika, zawsze na czasie. Tik-tak-bum wybuchowa gra z stykającą bombą. Activity przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycombs plastry miodu. Gra w worku, wyćwiczy szare komórki.